To nie był plan, to tak wyszło. No, myślę, że może podświadomie moja intuicja muzyczna stworzyła sobie ten plan, ale już teledyskowo tak, no to to wszystko było zamierzone, fajnie to połączyliśmy. Myślę, że jak skończymy promocję tego albumu i skończymy wydawać single, to fajnie będzie dla ludzi odpalać sobie te teledyski po kolei, bo i proszę tańczyć, pali, pali się nie ma, w ogóle trzeba pierwsze włączyć, potem proszę tańczyć i teraz, teraz, czy wie. No, pierwszy raz w życiu zrobiłem coś takiego. Taki tryb karierze, na razie wyszedł. Na razie, a to jeszcze. A się wieś, będzie rozszerzało, rozumiem? No zobaczymy. Ale nie, nie, nie postawiłem kropki na razie średnik. Po wakacjach ukaże się nowy album Dawida Kwiatkowskiego, a na singiel Czy Wie możecie głosować w gorącej 20 Radia SK. Czeka w propozycjach na sk.pl i w naszej eskowej apce na smartfony. Tam też w podcastach znajdziecie cały wywiad Michała Hanczaka z Dawidem Kwiatkowskim. Znają się od lat, ale dopiero teraz nagrali wspólny hit. Oskar Sims i Wiktoria Hida połączyli siły. Nagrali wspólny numer Gdy Będziesz Sam. Artyści ostatnio wpadli do eskowego studia i trochę pogadali z Pirowskim i Pawałkiem. Zdradzili m.in. jak długo się znają. Dzień dobry. panowie. Dzień dobry, Oscara, genialnie Już znacie z naszej anteny, Wiktorię Kidę też już znacie Chociaż szerzej dała się poznać W programie Mam Talent w zeszłej edycji Półfinalistka tego programu Zaczniemy od Wiki Bowiem y, y, y, Pamiętam pytanie Julki Wieniawy Która Ci zadała takie oto pytanie Czy Twoim marzeniem jest estrada i scena I pytanie, czy to marzenie się już zrealizowało Czy już się realizuje? W jakiś sposób już się zrealizowało, w małym stopniu na razie, ale myślę, że z czasem to już faktycznie będzie takie realne, już spełniające się marzenie, więc no już niedługo. A jaki masz kolejny kroczek przygotowany, y, otrzyma swojej wyobraźni, gdzie byś chciała być, y, no w, powiedzmy w nadchodzącym roku? W nadchodzącym roku... Hmm, no chciałabym już, nie wiem, może jakiś zarysy płyty, no nie wiem, z zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Mhm. A y, Oskar, do ciebie pytanie w sumie takie boję. podstawowe, dzień dobry. Jak to się stało, że dałeś się namówić na duet, bo ja sobie posprawdzałem, że y, chyba tylko dwa duety są na twoim koncie, a piosenek sporo, więc to nie jest rzecz dla ciebie taka typowa. Dotychczas rzeczywiście, tak, to jest mój trzeci duet. Yy, no cóż... Yy... Nikt więcej nie proponował. <grymne> Czyli wystarczy zaproponować. Szczery, konsekwentnie. Zapraszam. Jest szczery. zapraszam. E, no jak to się stało? E, z Wiktorią znamy się już e, sporo. Tak jak już wspominałem, co to znaczy ile lat? Na poza anteniu. 6. Wiktoria twierdzi, mm. że 6. Ja szczerze powiem, nie pamiętam. Nie <głos> no. Kobiety liczą lepiej. To musiała tak. być dobra impreza, szczerze mówiąc. Zaufam, zaufam. I wtedy powiedzieliśmy sobie, że fajnie byłoby kiedyś zrobić wspólny utwór. No minęło trochę tych lat rzeczywiście, ale w końcu w końcu się udało. To teraz kategoria psychologia, bo przez wiele, wiele lat mówiło się, że przeciwieństwa się przyciągają, a teraz coraz więcej badań psychologicznych mówi, że to jednak. Podobna złożoność emocjonalna Jest dobra dla trwałego związku Także podejrzewam muzycznego Czy wy macie więcej w sobie przeciwności W charakterze, czy jesteście Emocjonalnie bliscy sobie I, i jedną i drugą odpowiedź Proszę uzasadnić uh. I ciekawe pytanie. Nie wiem, czy, czy, czy znamy się aż tak dobrze, żeby móc odpowiedzieć. Mm. Może a, powiedzmy na tyle, ty, ile się znamy. Po, po, powiedz ty, to może to, prościej. ja To właśnie ciekaw kobiecym okiem, jak ty czujesz. Co macie wspólnego, a co macie zupełnie odległego od No ciebie. dawaj. Może, ja może... nie jestem dobry w tej kwestii. Te, Zacznijmy te od tego, że obydwoje jesteśmy lwami. Może to będzie taki... Oh. To jakby dużo oh. daje, więc na pewno obydwoje oh. bardzo lubimy być w centrum uwagi. Tak? Tak. Chociaż Oscar troszeczkę może mniej mm -hmm. yy, albo udaje. To nawet się <grym> Nie, nie, nie, znamy no, Oscar, wszystko udaje. On nie udaje. udaje, nie, nie, nie, nie. To wyjątkowo szczery chłopak oh, i, dziękuję, i za to Dziękuję, za to, dziękuję za to, że, że mi skórę. Lwa, lwią skórę. Lwią, oczywiście. No chyba nie, nie jesteśmy przy jakimiś mocnymi przeciwieństwami. Yy, wiesz co. Nie wiem. A jeśli chodzi o wrażliwość, czy macie ją podobną? Czy, czy jeśli chodzi o, y, o to, czy więcej w was wewnętrznie jest radości, czy może jakiejś kontemplacji? Aktualnie mhm. u mnie myślę więcej smutku Okej, okay. to znaczy nie okej okay, ale... ale jak wyjdziemy to myślę, że, że ten uśmiech się pojawi A dziękuję Ci, no musi Wam się wyjątkowo po Dzisiaj podobać <grytko> ta rozmowa w takim razie No super, darduję, darduję Kawałek Gdy Będziesz Sam możecie regularnie usłyszeć Na antenie Radia SK Nasze skowe studio, nowe studio Odwiedziła też ostatnio znana influencerka Versov Która wydała wspólny numer ze Smolastym Jak wyglądała praca przy tym kawałku? O to pytał Michał Hanczak Ale najpierw kilka słów zachwytu nad naszym nowym Dużym studiem Podoba. Piękne to studio, piękne. Ale jak podkreśliłeś, dużego studia. No, no bo ono jest ogromne w porównaniu z tym poprzednim. <grym> ja nawet, się tutaj... nawet żarty z opóźnieniem dochodzą. Tak, tak. Smolasty mi powiedział żart i zanim do mnie doszło, to tak minęło z pół minuty. Ale to może po prostu zmęczenie po całym tygodniu. Niedawno w sumie byłeś w tym... Stu... No nie, nie w tym studiu, tylko w tym starym studiu ja byłeś. Tak, to tak, <grym> byłeś już tu wszędzie rzeczywiście, ale w innym towarzystwie, bo z IMI. Dzisiaj z Verso, która ciebie ściągnęła na swój album, który za chwilkę się tak naprawdę nie musiała Nie naprawdę. Jakoś mocno przekonywać, bo to ściągnęła to tak brzmi dosyć mocno. No, bo no, no właśnie, bo uważam, jak że, to było, za uważam że bardzo poczyniła duży progres, jeśli chodzi o wokal, i w ogóle barwę, i od feeling, wszystko. I, i, i dlatego jakby nagraliśmy ten numer, bo podoba mi, podoba mi się jej podejście, jej zacięcie, charakter, jej barwa głosu, to, że tak szybko progresuje. Jaki miły, prawda? zrobić miły. Nie zrobiłem. Ja, się zrobiłem, ja się zrobiłem czerwony nie, zamiast w sensie ciebie wersą, naprawdę. Tak, tak mi się miło zrobiło, yy, że oni tak miło mówisz. Jakby mimo też paru tam opinii z kolegów z branży, że może lepiej nie rób tego, bo to nie Tak? Ktoś ci, ktoś ci odradza? Serka, ty jesteś muzykiem. No to ja, ja, ja zawsze czynię czy według swego instynktu, uważam, że piosenka jest zajebista, Wersow coraz lepiej sobie radzi i naprawdę te piosenki są dobre yy, i nie można etykietować ludzi pod względem tego, co robili wcześniej, liczy się sam utwór i ca cała płyta, tak, i koncept, a nie to, że Miły, prawda? No, miły. miły. jest, miły miły. miły. miły jest sympatyczny. Mówię szczerze, co myślę po prostu. Matka Idolka, tak e, o sobie mówisz, ten tytuł nie jest przypadkowy tej płyty. Wszystko się zgadza i zarówno Idolka, jak i Matka, co prawda mogę to powiedzieć trochę z takim przekąsem, trochę narcystycznie, ale finał, finałów, m, dużo jest takich kawałków, które świadczą o tym, jak to pogodzić. Zarówno bycie idolem wielu młodych ludzi, jak i też mamą, więc to wszystko jest taką pełną całością. mi się ten tytuł kojarzy z matką Polką i pytanie właśnie, czy można być jednocześnie matką Polką i idolką, e, która no i tak naprawdę jest e, rozchwytywana. No, u mnie się to zgadza, bo faktycznie mimo e, wiesz, jakichś różnych rzeczy i moich ambicji i celi, które... E... Które spełniam cały czas z dnia na dzień i, i, i, i tego, że realizuje się zarówno y, jako y, powiedzmy w muzyce, jak i na YouTubie, to, to mimo wszystko pod koniec dnia wracam do domu i mam dokładnie te same obowiązki co każda matka Polka, więc jak najbardziej mogę tego sobie powiedzieć. Kiedy ty śpisz? Zwłaszcza, że jeszcze za chwilę będzie jeszcze większa gromada do ogarnięcia. To prawda, to prawda, ale zawsze ten, ten, ten, sen, ten czas na sen się znajduje, chociaż powiem szczerze, że często schodzi na dalszy plan. To teraz jeszcze wrócę na chwilę do muzyki, bo Norbert Smolasty powiedział, że nie trzeba było go ściągać i namawiać, a który moment był taki, że tak sobie pomyślałaś, a Smolasty, z nim bym coś nagrała? O Już dawno, już dawno, z tego względu, że bardzo sobie cenię Smolastego jako, jako artystę uważam, że jest prześwietny i wiele mogłam się od niego nauczyć i już jego wcześniejsze numery wiesz, to były piosenki, przy których ja się bawiłam i przy których dalej się bawię i uważam, że są świetne także no, nie będę ukrywać, że już od dawna miałam, miałam na tapecie właśnie Norberta Jest dosyć i... <laughs> nie, cieszę się, cieszę nie, się dziękuję bardzo miło, dziękuję. cieszę się bardzo, że to ta piosenka przy tobie teraz się, się dzieje i, i że mogliśmy stworzyć coś wspólnego fajnego. Też się nie raz bawiłem przy twoich piosenkach, Pamiętasz żeby nie coś? było. Możemy, pamiętam. Możemy e, kiedyś też coś nagrać. Nagrałbyś ze mną coś? Jak masz warunki wokalne, no to wiem. Ja mam warunki. Ja mam warunki. Najlepsze, no, że też tutaj, wiesz, głosem. Słuchajcie, ta piosenka jest e, nie tylko dla par, jakby mogły się z pozoru e, kojarzyć po e, słowach. Jest, dla, jest bardzo uniwersalna. Może być dla każdego, dla przyjaciela, dla przyjaciółki. Y, dla waszego wybranka, dla waszej wybrańczyni. Nie wiem, czy dobrze odmieniłem. Pomóż mi, Perolita. <gry> tak, to jest love song, który nie jest tylko i wyłącznie o relacji romantycznej, a o relacji po prostu o miłości. Y, zarówno y, w relacji właśnie y, matka-syn, y, córka-brat, y, y, córka-brat, ale powiedziałam rodzeństwo, <grym> y, rodzina, ale Każda też związek. Ja, tak, tak naprawdę. Tak, dajcie znać oczywiście, komu zadedykowalibyście tą piosenkę i z y, szybkością, z prędkością światła, wpadajcie też na YouTube, żeby zobaczyć klip, y, bo tak, jest bo, rozczulający y, klip, i właśnie ja trochę y, przedstawię. Mog tak, mogliśmy pójść ten klip y, taką klasyczną drogą typu, że wokalista i wokalistka y, i śpiewamy do siebie a tutaj postanowiliśmy pójść w y, fabułę i być narratorami tego wydarzenia. Nowa płyta Wersow Matka dolka jest już dostępna. A teraz poznajmy bliżej Wiksena, To autor wielkiego hitu nie rozumił. Jak powiedział w rozmowie z Rafałem Adamczakiem ten kawałek zmienił jego życie. Na twoich social mediach zauważyłem, że ty jesteś człowiekiem w, w, w pracy i człowiekiem pracy i rzeczywiście ostatnio pracujesz nad jakimiś nowymi brzmieniami. Co tam się u ciebie rodzi? Bo jakiś basik ostatnio dobielałeś. Wiesz co, ja cały czas nad czymś pracuję. To, to nie można powiedzieć tak, że akurat teraz mhm. jest taki okres, że 是 i te, i wzrosła intensywność, tylko jakby ona jest cały czas. Y, chociaż ostatnio y, ze względu na to, że trochę y, grypa mnie złapała i miałem taki, taki tydzień y, przerwy i, no i czułem mega, czułem taką y, chęć no, wrócenia do studia i porobienia po czegokolwiek. Jak, jak długo nie siedzę w studio, to jakiś taki niepokój do mnie. Ja, <śmiech> trochę to znam, tylko od drugiej strony w kwestii radia. W kwestii radia. Jak długo mnie to nie ma, to też tak jakoś trochę Co Coś człowieka. jest, nie Coś nie jest nie? Tak. Chciałem cię zapytać o twój wielki hit poprzedni na Miło, który zagrywany był wszędzie u nas również. Ludzie to kochają. Ciebie kochają za ten kawałek. Powiedz, czy, czy ty czujesz jakąś presję, żeby każdy kolejny utwór, który stworzyć dorównał hitowością do nerozumiu, czy, czy już sobie gdzieś to odciąłeś i, i, i nie masz z tym problemu? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o twoją twórczość? Miałem coś takiego, jak pojawiła się, ta, się ta piosenka, to miałem gdzieś z tyłu głowy coś takiego, że dobra, jakby to jest jakiś rodzaj początku i teraz chciałbym to kontynuować i nie wiedziałem, trochę byłem na, tak, w takim, na takim rozdrożu, bo, bo nie wiedziałem czy to, sam nie do końca może nawet wierzyłem czy jestem w stanie to jakoś przebić albo dorównać albo coś takiego. Później trochę odpuściłem to i... I zacząłem po prostu robić rzeczy bez takiego skupiania się na tym, jak to powinno brzmieć, jak to powinno wyglądać, czy co się powinno z tym stać, bo też z doświadczenia tak jakoś mm, mm, dowiedziałem się o sobie tego, że po prostu jak odpuszczam, to to dzieją się fajne rzeczy. No i trochę odpuściłem. A powiedz jak reagujesz na to, kiedy... Bo być może masz takich fanów albo słuchaczy, czasami może przypadkowych na różnych koncertach, którzy kojarzą Cię tylko z tym hitem i w kółko ci o niego proszą, czy Ty nie masz tak, że, no nie wiem, jak budka suflera może z numerem takie tango, że już nigdy nie zagrasz? Czy nie masz z tym problemu, bo w końcu jest to Twój wielki hit? Wiesz co, mieliśmy nawet taką rozmowę kiedy któregoś razu, jak wracaliśmy z koncertu z zespołem, jak gadaliśmy właśnie o nowych rzeczach, że tak też ja wyrażałem taką chęć, czy kurczę, by było fajnie mieć drugi taki numer, albo trzeci, czwarty i trochę zapominałem o tym, że jakby przestałem tak gdzieś, gdzieś, gdzieś na jakimś poziomie podświadomym przestałem w pewnym momencie doceniać to, co się wydarzyło i to był trochę taki, przemieliłem to w głowie i mówię, kurczę, nie mogę tak robić, bo to wydarzyła się piękna rzecz w moim życiu, no i nie mogę tak jakby pominąć tego albo przestać to doceniać i... Jakby dlatego, że chciałbym coś drugiego, jakby cały czas takie, takie poczucie, że coś więcej, uh -huh. coś, coś, coś jeszcze. E, wydarzyła się piękna rzecz, ja to bardzo doceniam i trochę inaczej po, jakby teraz na koncertach podchodzę do tego numeru, trochę bardziej z takim namaszczeniem, że to jest numer, który zmienił y, w pewnym sensie moje życie. SK Warszawa News. Agata Chruściak. zapraszam. To już pewne. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu obejmie całą Warszawę. Rada Miasta niemal jednogłośnie poparła projekt tzw. nocnej prohibicji. Sklepy nie będą mogły sprzedawać alkoholu od godziny 22 do 6 rano. Na obradach Rady Miasta był nasz reporter Bruno Mostowe. 57 głosów za, 2 przeciw. Rada Warszawy przyjęła uchwałę o ograniczeniu nocnej sprzedaży alkoholu w stolicy. Zakaz obejmie wszystkie sklepy z wyłączeniem strefy wolnocłowej na lotnisku. Pushopana. Zapytałem mieszkańców, czy według nich wpłynie to na większy spokój w mieście. Niekoniecznie. Kto się chce napić i tak się napije. Kto pił, tak będzie pił. Kto nie pije, nie będzie pił. A można podejść do sklepu, wcześniej się zaopatrzyć. Dwie Dziękuję. butelki więcej kupić. Ja nie piję alkoholu, więc ja jestem jakby trochę anty, ale dla każdego wszystko. To wszystko zależy od ludzi. Jak ludzie są nienormalni, to będą dziwnie się zachowywać. Nie będzie spokoju, nawet jak będzie bez alkoholu. Myślę, że to nie ma różnicy. Jak ktoś chce mieć alkohol, to będzie go miał po prostu. Albo kupi wcześniej i tyle. No. Nie chodzi o to, żeby totalnie zakazywać. W sumie, no bo jest impreza, ktoś komuś brakuje alkoholu, no to czemu by miał sobie nie, nie kupić? no zawsze ludzie korzystali, no. Jak było w Stanach prohibicja, no to przecież też wszystko na czarno było sprzedawane i żaden zakaz nie powstrzymał ludzi od tego, czego chcą zrobić. Przed głosowaniem swoje opinie wyraziły rady poszczególnych dzielnic. Wszystkie poparły projekt, choć jeszcze pół roku temu tylko cztery z nich były za. Według prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego to zasługa wyniku w pilotażu w Śródmieściu i Pradze Północ. Bardzo się z tego cieszę, że są te głosy poparcia. I jest dokładnie tak, jak, drodzy Państwo, mówiłem, a mianowicie wprowadziliśmy to ograniczenia w dwóch dzielnicach. Dzięki temu mamy cały szereg przeróżnego rodzaju wniosków. Widać, że Warszawiacy to rozwiązania popierają, że widzą, że one funkcjonują, ale potwierdziło się to, co mówiłem, że te działania nie wystarczą, że temu powinien towarzyszyć plan Bezpieczna Warszawa, który będzie obejmował cały szereg przeróżnego rodzaju innych działań, które doprowadzą do tego, że Warszawa będzie bezpieczna. To nam też pokazało, w jaki sposób ewentualnie, bardzo rzadko, ale przedsiębiorcy próbują ten zakaz obchodzić, więc też z tego będziemy wyciągali wnioski, tak żeby wprowadzając ten zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 22 w sklepach, również zadbać o inne działania, które zwiększą bezpieczeństwo w nocy na ulicach miasta Stołecznego Warszawy. Także bardzo się cieszę z tego, że dzisiaj mamy w Radzie Miasta zgodę. Drodzy Państwo, no już po dosłownie kilku miesiącach wprowadzenia zakazu w dwóch dzielnicach, czyli w Śródmieściu i na Pradze Północ, mieliśmy obniżenie o 20% interwencji policji, zwłaszcza tych interwencji nocnych i interwencji straży mili i o to dokładnie chodziło. My liczymy na to, że odnotujemy bardzo podobny spadek interwencji Straży Miejskiej i Policji w skali całego miasta, no co pozwoli po prostu to znacznie bardziej skutecznie te nasze zasoby Straży Miejskiej czy Policji, bo przypominam, że miasto stołeczne dopłaca również do tych dodatkowych patroli policyjnych, żeby te zasoby po prostu w sposób jeszcze bardziej efektywny wykorzystać. Ja nie mam poczucia, że to trwało specjalnie długo, dlatego że ten wniosek był dosłownie kilka miesięcy temu. Mówiłem o tym, że ten pilotaż ma sens. Część radnych podważała sens pilotażu. Okazało się, że miałem rację, dlatego że ten pilotaż pokazał na przykład, że jest jeden przypadek próby omijania przepisów. Pokazały, że mimo wprowadzenia tego typu zakazów mamy miejsca i w mieście i na Prazę Północ, gdzie potrzebne są dodatkowe działania. I już precyzyjnie wiemy jakie. Potwierdziło się to, co mówiła Straż Miejska i Policja. I to po prostu przyczyni się do tego, że w całym mieście będziemy w stanie wprowadzić te zakazy w sposób dużo bardziej efektywny. Co więcej, spójrzcie Państwo również na rozumienie problemu przez warszawiaków. Dzięki tej dyskusji, dzięki pilotażowemu programowi, olbrzymia większość warszawiaków zrozumiała, o co chodzi. Dlatego, że część warszawiaków w momencie, kiedy zaczynały się te dyskusje, było przeciw tego typu działaniom, bo byli przekonani, że chodzi również o wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w restauracjach. Dzięki nagłośnieniu tej sprawy, dzięki programom pilotażowym, Warszawiecy wiedzą o co nam chodzi. My mamy cały szereg wniosków, które doprowadzą do tego, że będziemy zakaz na terenie całego miasta wprowadzali w sposób bardziej efektywny i będziemy lepiej go mogli egzekwować. Zakaz ma przede wszystkim odciążyć centralne dzielnice miasta. O tym, jak wpłynie to na bezpieczeństwo, mówił mi radny Filip Frąckowiak z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Nasze przewidywania potwierdziły dane, które przyszły od Policji i od Straży Miejskiej i wszystkie nasze założenia względem projektów ograniczenia sprzedaży nocnej alkoholu potwierdziły się. No bardzo się cieszę i myślę, że w szerszej skali to jeszcze bardziej geometrycznie pójdzie do góry i poprawi sytuację w Warszawie. To nie rozwiąże wszystkich problemów dotyczących bezpieczeństwa takiego na, na podstawowym poziomie, ale jednak idziemy do przodu. Jeszcze pół roku temu tylko cztery dzielnice jak zgodziły się z projektem. Dziś mamy tutaj całkowite poparcie. Jak pan myśli, skąd taka nagła zmiana? Myślę, że w Koalicji Obywatelskiej wreszcie wszyscy doszli do wspólnego konsensusu i stąd taka zgoda na to w ich środowisku. Natomiast ja gorąco namawiałem Pana Prezydenta, żebyśmy jednak tak jak w tym wypadku, mogli siadać razem do stołu i rozmawiać o sprawach różnych i żeby słuchał głosu klubów opozycyjnych, dlatego, że wtedy wychodzą chyba najlepsze rzeczy dla Warszawy, a nie wtedy, kiedy jedno środowisko, które rządzi od wielu lat, narzuca swój ton. Bo widać zresztą, że czasami są po prostu to błędne decyzje, jak się na szybko idzie. Już teraz wiemy o słynnym sklepie na Nowym Świecie, który znalazł sposób na obejście nocnego ograniczenia sprzedaży. Jak z takimi przedsiębiorcami Warszawa będzie sobie radzić i co tak naprawdę będzie można zrobić? Po pierwsze jest to jeden sklep, w związku z tym zjawisko praktycznie nie występuje, ale po drugie no, trzeba będzie przeprowadzić kontrolę, czy faktycznie jest to zakład gastronomiczny i czy ma wszystkie pozwolenia, które muszą mieć zakłady gastronomiczne, bo jeśli ich nie ma, no to nie jest zakładem gastronomicznym, restauracją, czy czymś tam, czy bistro i nie może sprzedawać około po godzinie 22. Czy w takim razie Warszawiecy od dzisiaj będą mogli spać spokojnie? Jeszcze długa droga przed nami. To znaczy chcemy, aby... Śródmieście było traktowane także jako dzielnica, w której mieszkają ludzie, a nie tylko wielki plac zabaw do wielkiej imprezy. W związku z tym będziemy wnioskować do Pana Prezydenta, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość, aby w niektórych przestrzeniach lepiej pilnować tego, czy turyści po prostu nie robią sobie jednej wielkiej imprezowni. Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu wejdzie w życie 1 czerwca tego roku. SK Warszawa. Wiosna w pełni, a warszawiacy masowo przesiadają się na dwa kółka. Zanim jedna... Jednak rowerzyści i rolkarze na dobre opanują stołeczne ścieżki, drogowcy muszą posprzątać po sobie to, co zostawiła zima, a zalegający piach czy żwir na zakrętach potrafią być śmiertelną pułapką. Jak idą wielkie rowerowe porządki sprawdził nasz reporter Piotr Durys. Gdy nie ma lodu i śniegu, warszawskie trasy dla jednośladów są zamiatane na bieżąco. Problem w tym, że w tym roku pogoda nie oszczędzała drogowców i nie dawała szans na wpuszczenie sprzętu na ścieżki. Tłumaczy Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta. Wiosenna pogoda zachęca do tego, żeby przesiąść się na rower, a jednocześnie pozwoliła na rozpoczęcie porządków na drogach dla rowerów z tego, co pozostawiła tegoroczna długa zima. To kwestia nie tylko estetyki w przestrzeni publicznej, ale przede wszystkim bezpieczeństwa użytkowników tras dla rowerów, rowerzystów, ale też tych, którzy poruszają się na hulajnogach czy na rolkach. W tym sezonie zimowym mieliśmy bardzo dużo, bo aż 57 dni z pokrywą śnieżną, a także wiele sytuacji, gdy pojawiało się zagrożenie gołoledzią. Takie warunki uniemożliwiały sprzątanie i dlatego też na nawierzchniach nagromadziły się zanieczyszczenia. Aby usunąć ten zimowy osad, na ścieżki wyjechały małe zamiatarki i ekipy z miotłami. Prace często trwają nocami oraz w weekendy, aby osiągnąć standard czystej nawierzchni. Tu maszyna musi przejechać jednak dany odcinek nawet kilka razy. Z kolei na wyznaczonych pasach rowerowych, wprost na jezdniach, do gry wchodzi cięższy sprzęt. Trasy są zamiatane z piasku, a także usuwane są z nich śmieci. Natomiast pasy rowerowe, które są w jezdniach, są czyszczone na mokro przez zamiatarki i zmywarki podczas sprzątania ulic, które również właśnie się rozpoczęło. Jednak z racji tego, że do tych prac używane są duże ilości wody, mogą się one odbywać tylko przy stabilnych, dodatnich temperaturach w nocy. Podczas pierwszego takiego poziomowego sprzątania ulicy Tamka, gdzie właśnie znajduje się pas rowerowy, usunęliśmy około 950 kg piasku. Blisko to na piachu, zebrane zaledwie z jednej ulicy działa na wyobraźnie, ale systematyczne, zaplanowane szczotkowanie to jedno, czasem na trasie trzeba interweniować natychmiast. To konieczne dla bezpieczeństwa rowerzystów, gdy na przykład na ścieżce pojawi się niebezpieczne, rozbite szkło. Takie miejsca zgłaszają nam kontrolerzy Zarządu Oczyszczania Miasta, ale mogą to zrobić również mieszkańcy za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 1915. Dzwoniąc na miejską infolinię warto pamiętać, że warszawskie drogi rowerowe mają wielu różnych zarządców. Zarząd Oczyszczania Miasta dba o te główne, ale już trasy wzdłuż ulic gminnych to zadanie urzędów dzielnic, a za ścieżki w parkach czy na bulwarach Wiślonych odpowiada stołeczny Zarząd Zieleni. To prawdopodobnie najbardziej zapracowany stadion w całej Polsce. Mlekkoatl Statyczny obiekt na Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego wkrótce przejdzie remont za kilkanaście milionów złotych. Wymieniona zostanie bieżnia, z której od rana do nocy korzystają tysiące osób, od najmłodszych amatorów po dorosłych reprezentantów kraju. Co dokładnie się zmieni i kiedy ruszą prace, o tym Piotr Durys. Obiekt przy Maremonckiej tętni życiem do późnego wieczora, ale po 11 latach intensywnych treningów jego nawierzchnia błaga już o wymianę. O skali całego przedsięwzięcia i zupełnie nowym otwarciu stadionu na sportowców z niepełnosprawnościami mówi prorektor do spraw rozwoju AWF Jolanta Żyśko. Zmieni się przede wszystkim bieżnia, nawierzchnia bieżni, która już jest bardzo wyeksploatowana. Tak jak mówiłam w czasie konferencji prasowej, jesteśmy chyba najbardziej eksploatowanym stadionem nie tylko w Warszawie, ale i w Polsce. I ta nawierzchnia która była tutaj kładziona dokładnie 11 lat temu, wymiana już, wymaga już całkowitej zmiany. Będą też dostosowania dla sportu osób z niepełnosprawnościami. Ci sportowcy też dla nas są bardzo ważnym elementem naszego rozwoju sportowego. No i będą zrobione szatnie dla sportowców, tak aby nie musieli korzystać z infrastruktury wewnętrznej naszego budynku, a mogli przebierać się tutaj na stadionie. To remont po 11 latach jak Pani wspomniała, niezwykle potrzebny, no bo trenuje tutaj bardzo wiele osób. Trenuje bardzo dużo osób, bo po pierwsze trenują dzieciaki w naszej sekcji lekkoatletyki azs w Warszawa. Trenują tutaj nasi studenci, których jest bardzo wielu i każdy praktycznie program kształcenia ma tutaj swoje zajęcia i to fizjoterapia, wychowanie fizyczne, czy sport, a także turystyka i rekreacja. Trenują tutaj przede wszystkim Nasi zawodnicy AZS AWF Warszawa, ale także Polski Związek Lekkoatletyki wynajmuje od nas ten obiekt na szkolenie centralne często i jest tutaj ośrodek, w którym zawodnicy Polskiego Związku także trenują. Obiekt też musi zostać dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Tak jest i bardzo się cieszymy, że wreszcie możemy to zrobić. Bardzo chcemy ten obiekt otworzyć właśnie na tych zawodników z niepełnosprawnościami. Często odbywają się tutaj zawody, ale nie, nie, zawsze, nie, nie wszyscy mogą mogą po prostu skorzystać z tego obiektu w takich warunkach, jakich w tej chwili jesteśmy. To porozmawiamy na koniec jeszcze o funduszach. Jak wygląda kwestia dofinansowania i ile cała, cały remont będzie kosztować? No tak jak mówił pan minister, otrzymaliśmy 8,5 miliona. Ten projekt czy ten program jest tak pomyślany, że 30% będą stanowiły koszty udziału własnego uczelni i oczywiście jesteśmy gotowi je dołożyć do tego remontu, tak więc ponad 10 milionów zainwestujemy w naprawę tego obiektu i poprawę warunków trenowania dla sportowców. Kiedy ruszą prace i kiedy koniec pracy? Bardzo byśmy chcieli tę pracę rozpocząć jak najszybciej. Niestety uczelnia jest całkowicie objęta działaniami konserwatora zabytków i konserwatora przyrody, tak więc wszystkie zmiany, wszystkie zgody będziemy musieli otrzymać. Liczymy na to, że późnym latem, wczesną jesienią rozpoczniemy pracę modernizacyjne. I koniec? Ile mogą potrwać? No, mamy nadzieję, że w przyszłym roku już obiekt będzie będzie z powrotem do użytku. Chcielibyśmy jak najmniej go wyłączać, ponieważ jest niezbędnie potrzebny i wyłączenie tego obiektu będzie dla nas bardzo dużym wyzwaniem organizacyjnym. Koszt całej inwestycji przekroczy 10 milionów złotych, a żeby w przyszłości móc wychować tu medalistów, uczelnia musi postawić na najwyższą jakość technologiczną. O tym, przed jakim dylematem stoją wykonawcy nowej bieżni i dlaczego przy okazji remontu zgasną tu stare halogenowe światła, mówi kanclerz uczelni Maciej Hartfield. E, miejscowo łataliśmy i naprawialiśmy tą bieżnię. No, tak jak mówię, mamy poza Mamy tu wyczynowych sportowców i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby oni nie mieli warunków odpowiednich do tego, żeby sięgać później po, po medale. W związku z czym przede wszystkim priorytetem jest bieżnia oczywiście i na niej się skupimy, ale to jest także kwestia systemu odwodnienia tej bieżni, tak żebyśmy przy dużych opadach nie mieli później problemów z tym, że ona będzie w którychś miejscach odchodziła. W związku z czym na pewno to jest nasz taki priorytet, jeżeli chodzi o ten remont. Skupmy się na tych warunkach właśnie technicznych. Co taka bieżnia musi mieć, żeby tych przyszłych, przyszli strzowie tutaj po tej bieżni biegali. No właśnie, to jest taka zagwozdka, którą mieliśmy ostatnio w Polskim Związku Lekkiej Atletyki i dyskutowaliśmy. Są dwie jakby topowe nawierzchnie do biegania. Mamy Mondo, mamy Konikę i teraz, którą tutaj zastosować, każda ma swoje jakieś argumenty i, i korzyści. My będziemy się skupiali na tym aspekcie wytrzymałościowym przede wszystkim, bo tak jak mówię, to nie jest obiekt stricte pod zawody przygotowany, tylko to jest kwestia dydaktyki, to jest kwestia treningów i przygotowania do tych zawodów niż samych zawodów, no bo pojemność trybun, zaplanowanie tego obiektu nie pozwala na organizację wydarzeń w większej skali niż pewnie Mistrzostwa Polski. No właśnie ta eksploatacja jest y, tego obiektu bardzo duża. Ostatni remont 11 lat temu i już po 11 latach te nawierzchnię na nowo trzeba tutaj robić. Z jednej strony to chyba dobrze, że obiekt jest tak mocno wykorzystywany. Nie, to absolutnie mnie cieszy. Ja, mimo, że wiemy, że będzie to związane z remontem za parę lat, no to, to ten stadion naprawdę żyje. W ciągu dnia y, grupy dydaktyczne, ale też zawodowi y, leci z zts u AWF Warszawa, czy innych klubów warszawskich. Po południu setki dzieciaków naprawdę tutaj e, trenują, ale i mówię, Okręgowy Związek Piłki Nożnej organizuje tu testy dla swoich kadr sędziowskich. E, agencja Frontex organizuje tutaj swoje testy dla swoich e, przyszłych pracowników, w związku z czym ten obiekt naprawdę żyje od rana w zasadzie do godziny 21.30. E, cieszę się, że uda nam się wymienić też oświetlenie tego stadionu w perspektywie tego e, remontu, bo mamy stare halogenowe oświetlenie, które długo się rozpala i